Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry's Tales oraz z Oktem. I dziś zapraszam Was na omówienie kolejnych dwóch tomów Deadpoola wydawanego przez Egmont w ramach serii na Marvel Now, czyli tomów 3 i 4. Od zatytułowanych odpowiednio Dobry, Zły, Brzydki oraz... Oraz Deadpool kontra S.H.I.E.L.D. Tak jak wspomniałem w poprzednim podcaście, ja nie do końca byłem przekonany, czy jest sens brać się całościowo za tę serię, za co odpowiadał głównie dosyć średniowy pierwszy tom. I ten paradoks całej sytuacji polega na tym, że ja zdecydowałem się po tym pierwszym tomie opuścić tom drugi i sięgnąć od razu po tom trzeci, co mnie do niego przekonało, a mianowicie to, że po pierwsze mamy tutaj spotkanie trzech postaci, które ja lubię, czyli Deadpoola, Wolverina oraz Kapitana Ameryki oraz takie opinie, że to jest jeden z najlepszych, najwybitniejszych komiksów Marvela ostatnich lat. No i postanowiłem to sprawdzić, no i od razu uprzedzając fakty, mogę powiedzieć, że tak zaiste jest to komiks wybitny. Jest to komiks, wydaje mi się, dosyć nietypowy, jak na te wszystkie cztery tomy, które dostajemy, czy na ile nietypowy i co w nim jest takiego nietypowego, to zaraz opowiem, natomiast jest to na pewno komiks wyjątkowy, nieco inny od wcześniejszych tomów, nieco inny również od tomu czwartego, ale naprawdę jest to rzecz świetna i... Nie będę przedłużał, od razu przejdę do tego, co w nim jest takiego fajnego, natomiast zacznę od twórców. Tak jak w przypadku całego tego ranu, za się, odpowiadają Gary Dugan oraz Brian Posen. Z rysunki zaś odpowiadają odpowiednio Scott Hoblish, który narysował pierwsze dwa numery oraz Declan Shelby, który narysował numery zeszyty od 15 do 19, czyli to, tę historię główną. I teraz, jak ten komiks się zaczyna? Czy, czym są tak naprawdę te dwie no, różnie narysowane opowieści? W tych pierwszych dwóch zeszytach cofamy się najpierw do lat 70., później już do współczesności, aby poznać przygodę, jaką Deadpool zaliczył wespół z bohaterami do wynajęcia czyli z ostatnio tak popularnymi dzięki Netflixowi Luke'owi Cage'owi oraz Iron Fistowi. Czyli z tak popularnymi ostatnio dzięki Netflixowi Luke'em Cage'em oraz Iron Fistem. No ten pierwszy zeszyt to jest... No Taka wariacka opowiastka y, przypominająca to, co dostaliśmy w numerze y, drugim, y, jeżeli chodzi o spotkanie Deadpoola z Iron Manem. No i widać, że twórcy y, no, mają Taki pomysł na prowadzenie całej tej historii, na prowadzenie całej tej opowieści, że te, te pierwsze history, historyjki czy historyjka to jest jakaś taka totalnie odjechana często i graficznie i fabularnie przygoda Deadpoola z przeszłości, gdzie jest dużo gościnnych występów, znanych postaci, dużo humoru, często jazda po bandzie. No i taki jest ten komiks. Tutaj te dwa zeszyty stanowią historię dosyć fajną, dosyć spójną i co istotne to jest także historia, która ma bardzo istotne reperkusje dla tej opowieści głównej. No Nie bez przyczyny, ona się tutaj znalazła. Ale żeby co, co nieco jeszcze Wam nakreślić jak się spra sprawdzają te dwa zeszyty wprowadzające, to ja uważam, że to jest patrząc na te takie pomniejsze historyjki to też jest chyba najciekawsza do tej pory. Dlatego, że tutaj jest z jednej strony to fajnie graficznie, bo ten komiks, szczególnie ten pierwszy zeszyt, on jest wystylizowany na takie komiksy sprzed lat, narysowany zupełnie inaczej, pokolorowany zupełnie inaczej w innych kolorach, w innej tonacji. Oczywiście jak już wracamy do współczesności, no to już jest rysowany zdecydowanie bardziej współcześnie, ale ta historia jest fajna. Żarty tutaj są oczywiście różne. Niektóre bardzo mało wyszukane, niektóre dużo bardziej wyszukane. Mi się podobało to, co, co zresztą tutaj twórcy całkiem nieźle rozgrywają w ramach tej serii, że niektóre żarty są rozpisane można powiedzieć na całą opowieść, czyli w ramach tej, tej konkretnej historii, w której Deadpool wraz z bohaterami do wynajęcia musi się zmierzyć z gangsterem zwanym białym człowiekiem, który najpierw będzie im nieco bruził w latach 70., a później powróci w latach 90. no to tutaj niektóre żarty, takie słowno sytuacyjne są rozpisane na praktycznie całą tę historię, co wypada bardzo fajnie, bo to pokazuje, że scenarzyści mają to wszystko poukładane, przemyślane i to po prostu działa, to się sprawdza. Do tego jest naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju humoru. Czyli tutaj mamy dużo akcji, dużo gadki typowo Deadpoolowej. Deadpool denerwuje Luka Cage'a, doprowadzając go do szewskiej pasji. Mamy tutaj trochę naigrywanie się z wizerunku współczesnego Luka Cage'a i Iron Fista i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę ta historyka wprowadzająca ona początkowo wygląda na, na taką Sympatyczną, lekko głupawą, lekko wariacką, ale w sumie no niezobowiązującą i nie wnoszącą wiele do całego, całej opowieści o, o Wadzie Wilsonie i, i o, o jego historii opowiastkę, ale, ale to pozory. Dlatego, że dzięki tej opowieści, po pierwsze tak jak wspomniałem, dostajemy bardzo... Taki intrygujący i dający po łbie wątek w historii głównej, a przede wszystkim też przez ton tych dwóch pierwszych zeszytów, to co dostajemy w zeszytach kolejnych no oddziałuje na nas jeszcze, jeszcze mocniej, a od razu wam powiem, że ta historia jest po prostu wstrząsająca. I tutaj pewnie niektórzy łapią się za głowę, co ten Jerry opowiada komiks z Deadpoolem wstrząsający. No, jak opowieść o głupkowatym wysołku, który słynie z luźnej gadki, dowcipów meta-komentarzy oraz brutalności, jak taka opowieść może czytelnikiem wstrząsnąć? Jak może wywołać jakieś takie prawdziwe emocje trochę wyższego rzędu niż prosta rozrywka? A no, może, ponieważ ci, którzy pamiętają to, co rozgrywało się w dwóch pierwszych tomach, no pamiętają, że twórcy tam rzucali pewne wątki co do przeszłości Deadpoola. I tutaj też na wstępie ja powiem coś, co pewnie będzie już typowe dla kolejnych podcastów, czyli, że ja będę chcąc, nie chcąc, spoilerował nieco pewne elementy tomów wcześniejszych, no ale nie da się, wydaje mi się, opowiedzieć tego, co dostajemy tutaj bez pewnych odniesień. I Kluczowe dla tej naszej głównej historii są dwa wątki, które wcześniej już mieliśmy zapoczątkowane, czyli po pierwsze tą symbiozę Deadpoola z agentką Preston, która, której dusza, której umysł zostały uwięzione w ciele Deadpoola i oni gdzieś tam cały czas ze sobą współpracują, uczą się siebie nawzajem i poszukują wyjścia, poszukują sposobu na to, aby agentka Preston mogła rozpocząć nowe życie i drugim wątkiem, co do którego no, ja nie sądziłem, że on będzie miał jeszcze jakieś istotniejsze znaczenie, to jest taka sekwencja, która pojawiła się w tomie drugim, w której Deadpool zostaje zaatakowany, uśpiony i ci bandyci coś mu wycinają, jakieś organy wewnętrzne. No i tak jak mówię, no myślałem, że ta scena chociaż sama w sobie dosyć zaskakująca i szokująca w ramach tego drugiego tomu, ja nie do końca wiedziałbym, że ona zostanie tak bardzo rozbudowana. Mówię nie do końca wiedziałbym, no bo ja z własnej winy najpierw przeczytałem tom trzeci, więc po prostu w tomie drugim dostałem dodatkowy kontekst do całej tej sytuacji. Niemniej dla tych, którzy czytają po bożemu, no to może być pewne zaskoczenie. I w trzecim tomie cofamy się w przeszłość Deadpoola bardzo mocno, dlatego że punktem wyjścia jest właśnie kolejny atak, który ta ekipa na niego planuje. Natomiast tym razem Deadpool przy współpracy z Preston no już wie, że coś jest na rzeczy, udaremnia atak. No i okazuje się, że otwiera tym samym puszkę Pandory, dlatego że dowiaduje się, że te wszystkie zaburzenia psychiczne, problemy z pamięcią, to, że nie wie do końca co jest prawdą, co się wydarzyło, to, że ma pewne luki w pamięci jest związane z jego obecnością w programie Broni X. I Deadpool rozpoczyna prywatne śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytanie jaka to organizacja i dlaczego prowadziła na nim jakieś eksperymenty no i oczywiście w miarę możliwości się na tych ludziach zemścić. A jako, że podejrzenia Deadpoola idą w kierunku tego programu Broni X decyduje się on na rozmowę z dwoma uczestnikami bardzo słynnymi tegoż programu, czyli odpowiednio Wolverine'em i Kapitanem Ameryko. Obaj początkowo lekceważą, o najoględniej rzecz ujmując pewne podejrzenia i niepokój Deadpoola co do tego, że ktoś namierza obiekty z programu Broń X, no i nasza ekipa się rozstaje, a Deadpool na własną rękę próbuje dojść do prawdy. Nie chcę Wam tu zdradzać za dużo, bo ten komiks jest kapitalnie rozpisany. On ma bardzo dużo zwrotów akcji, ale takich wiecie, sensownych zwrotów akcji, które z jednej strony są bardzo zaskakujące bardzo często, bo... Wielu, wielu rozwiązań ja bym się absolutnie nie spodziewał i to nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z Deadpoolem, czyli komiksem, no jednak dosyć mocno komediowym, ale, ale w ogóle bym się nie spodziewał, że twórcy zdecydują się na tak radykalne rozwiązania fabularne. A druga kwestia, która jest tutaj tak świetnie poprowadzona, to jest relacja pomiędzy poszczególnymi postaciami i to jak wiele wątków z wcześniejszych opowieści, które dostaliśmy i pewne elementy z tej początkowej historii, z początku tej, tego, tego głównego wątku, czyli spotkania z Deadpoolem, z Wolverine'em z Kapitanem Ameryką później są poprowadzone. Przy czym od razu też uprzedzam co wrażliwszych czytelników, że to jest naprawdę komiks dla ludzi o mocnych żołądkach i no, mocnych nerwach, dlatego że w tej konkretnej opowieści scenarzyści pozwolili sobie na bardzo dużo. Oni sięgają do przeszłości Deadpoola, sięgają do historii całego programu Broni X i już samo to, co tutaj dostajemy, to zarówno od strony fabularnej, jak i graficznej naprawdę potrafi nieźle dać po łbie, ale przede wszystkim to, jak ta opowieść jest umiejscowiona w obecnej sytuacji, no to robi wrażenie i to robi wrażenie i tą główną osią fabularną, bo, bo tutaj to też jest tak, że ta historia jest z jednej strony dosyć zwarta, bo, bo mamy po prostu rozpisane śledztwo Deadpoola w temacie tego, no kto na niego poluje i dlaczego, ale tutaj stopniowo jak odkrywamy poszczególne warstwy, jak dostajemy coraz więcej informacji, to ona się często na takie drobne elementy rozgałęzia. I niektóre sceny, niektóre rozwiązania, które tutaj zostały zastosowane, no one budzą naprawdę mój głęboki szacunek dla twórców, bo pokazują, jak dobrymi oni są scenarzystami. Tutaj mamy na przykład panel złożony z dwóch stron na czarno, tylko i wyłącznie jakby z paroma dymkami i z, ze słowami jednej z postaci. Robi to w, w tej konkretnej scenie, w tym konkretnym komiksie piorunujące wrażenie. Mamy tutaj odniesienia do badań na ludziach. Mamy tutaj odniesienia do programu broni biologicznej, chemicznej. Mamy tutaj odniesienia do bieżącej polityki. Mamy tutaj tak dużo brutalnych i takich mocnych wątków, że naprawdę no ja przewracając kolejne strony byłem w autentycznym szoku. Przy czym to jak tutaj Posen z Duganem no, wznieśli się na wyżyny swojego scenopisarstwa, to trzeba docenić też w tym, że w tym całym takim szokującym, brutalnym i naprawdę mocnym komiksie wiele scen jest tutaj przełamowanych humorem i to nie razi. To, to naprawdę uwierzcie mi, ja tak oczywiście błądzę trochę, żeby wam tu nie spoilerować, żeby wam nie psuć zabawy, bo, bo powinniście przeczytać ten komiks, jeżeli jesteście fanami opowieści superbohaterskich. To taka jest moja ocena, najkrócej rzecz ujmując, to. Wiecie, przy tego rodzaju opowieści ten taki typowy Deadpoolowski humor on by mógł nie grać. A on tutaj został ograniczony, można powiedzieć, do minimum i on jest tutaj maksymalnie wiszelcy. I w momenty, w których już ten brud jest przełamywany jakimś dowcipem, czy jakimś komizmem słownym, czy sytuacyjnym, no to też powodują, że to z jednej strony daje nam taki wentyl bezpieczeństwa, żebyśmy po prostu, no trochę chociaż wyszli z tego bagna, które oglądamy i które czytamy, ale z drugiej strony no to też naprawdę jest bardzo mocny punkt tego komiksu. Także ja serdecznie serdecznie wam polecam. Autentycznie to jest w mojej ocenie jeden z najlepszych komiksów, jakie ja w ostatnich latach czytałem i mimo, że ta, to wprowadzenie, czyli ta opowieść o przygodzie Deadpoola z bohaterami do wynajęcia, ona sama w sobie to jest, mówię, taka lekka głupotka, ale to jest też komiks warty przeczytania, dlatego, że, mówię, dostajemy dodatkowy kontekst w świetle finału całej tej głównej opowieści, no dosyć szokujący kontekst. No i, no i to tyle ode mnie. Przeczytajcie koniecznie. A ja przechodzę do tomu czwartego. Do tomu czwartego, o którym już tak dużo do powiedzenia mieć nie będę, czyli Deadpool kontra S.H.I.E.L.D. I tutaj scenarzyści oczywiście się nie, nie zmieniają. Za rysunki zaś odpowiadają Scott Koblish oraz Mike Hawthorne. Koblisha już na pewno kojarzycie z wcześniejszych tomów. Hawthorne pojawia się, jeżeli ja dobrze kojarzę, chyba po raz pierwszy w ramach tych albumów. No i tutaj schemat jest podobny. Dostajemy otwarcie w takim stylu oldschoolowo-wariackim. I tym razem przenosimy się znów w dosyć zamierzchłą przeszłość. Deadpool zawitał do Wakandy, czyli do Królestwa Czarnej Pantery. No i tam przeżywa jakieś przygody. Znów mamy występy gościnne, znów mamy dużo humoru, znów mamy wariacką kreskę stylizowaną na takie oldschoolowe komiksy. Od taka opowiastka. Ja specjalnie zachwycony nią nie jestem, ale można przeczytać. Mówię, jest, jest trochę humoru, a ja, jeżeli za coś lubię te wycieczki w przeszłość, to najbardziej chyba za stronę graficzną, bo podoba mi się... To, jak te komiksy są rysowane. To mówię, to jest rzecz trochę inna od całego, całej reszty albumu i, no i się sprawdza po prostu. Jako taki przerywnik, czy jako taka przystawka, to jest jak najbardziej OK. No i głównym daniem jest ten komiks Deadpool Contra Shield, w którym co od razu chciałbym też zaznaczyć, bo to jest dosyć istotne, dostajemy tak naprawdę zwiększenie pierwszych czterech albumów tej serii. Tutaj bardzo wiele wątków zapoczątkowanych we wcześniejszych tomach znajduje swój finał i w przypadku albumu czwartego akcja idzie niejako dwutorowo, czy związana jest z dwoma podstawowymi wątkami, które no, tak jak wspomniałem, tutaj znajdą swój, swój finał, czyli po pierwsze kwestii Deadpoola i agentki Preston, bo jak pamiętacie w tomie trzecim nagle pojawia się nam agentka Preston, która handluje bronią, co jest dosyć zaskakujące i o czym Deadpool i będąca w jego umyśle agentka Preston nie wiedzą, szukając cały czas oczywiście wyjścia z sytuacji i tego, jak przetransferować Preston do jakiegoś innego ciała oraz zemsty Deadpoola na Shield, która nie chciała mu wypłacić kasy za całą tę akcję z martwymi prezydentami z pierwszego i to jest komiks w mojej ocenie dużo, dużo słabszy od poprzednika i ja bym go stawiał w ogóle chyba na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o te cztery albumy. Najlepszy jest zdecydowanie tom trzeci, później tom drugi, później właśnie Deadpool contra Shield i na końcu Martwi Prezydenci. Jeżeli miałbym w skrócie podsumować ten album, to on jest przyzwoity. Są tu elementy niezłe, takie jak chociażby agent Colson w jednej z głównych ról, co jest fajnym mrugnięciem okiem do wszystkich fanów Marvela w wersji telewizyjno-kinowej. I tutaj no, jest parę takich rozwiązań, parę takich pomysłów, które mi się podobają. Jak na przykład mamy cały jeden zeszyt, który jest taką wariacją scenarzystów na temat obcego, a konkretnie Aliens, gdzie w roli obcego jest Deadpool, który wyżyna całe zastępy przeciwników i mamy bardzo dużo odniesień i różnego rodzaju zabawnych sytuacji, które wprost nawiązują do, do tej kinowej, kultowej franczyzy, począwszy od nawet okładki komiksu, czy okładki tego zeszytu, poprzez naprawdę mówię bardzo wiele charakterystycznych znanych z filmu ten, ale ogólnie, no mówię, dla mnie to jest taki średniak. Zawodzi graficznie ten komiks. To Deadpool to wiecie, to nie jest ten rodzaj komiksu, dla którego teoretycznie ta strona graficzna, ona byłaby jakoś tam przesadnie istotna, ale trochę przeszkadzało mi to, jak ten komiks jest rysowany, bo w tomie trzecim, o czym w sumie nie wspomniałem, no ale to dopowiem w tym miejscu, ta główna historia była narysowana minimalistycznie, ale ona była bardzo dobrze dostosowana do opowieści. Była narysowana w takim nieco brudnym stylu i to bardzo dobrze tam pasowało. A problem z tym komiksem polega na tym, że on jest... Dosyć mało szczegółowy w bardzo wielu momentach albo rysowany takimi dużymi płaciami tego samego tła czy tego samego koloru. Także te kadry bardzo często wyglądają tak powiedziałbym ubogo. Wiecie, mamy teoretycznie na przykład planszę czy panel na dwie strony, a widzimy głównie nie wiem, kawał nieba i to, to wszystko. No i też fabularnie. Trochę wracamy do takich wesołkowatych i głupawych klimatów. Jest rzeźnia, jest sporo dowcipów słownych, jest trochę występów gościnnych. Czyta się to całkiem spoko, natomiast no mówię, wydaje mi się, że chyba to nie jest rzecz jakaś taka wyjątkowa. Z tym, że to, co mi się tutaj w sumie spodobało i co mnie zaskoczyło, to to, że ten tom tak jak wspomniałem, kończy nam te główne wątki. I teraz, tak jak ja się zastanawiałem, czy wedle tego rewelacyjnego trzeciego tomu jest sens na przykład zbierać ten run o Deadpoolu, autorstwa Posena i Dugana, to w tej chwili mogę powiedzieć tak, zdecydowanie warto się po niego sięgnąć, dlatego, że jeżeli Wam ten komiks nie podejdzie, to dostaniecie cztery tomy, gdzie będziecie mieli jeden komiks wybitny, jeden komiks bardzo dobry, jeden komiks przyzwoity i jednego średniaka, czyli ogólnie całkiem nieźle, a dostaniecie w sumie dosyć zwartą i spójną opowieść, dlatego że tutaj finał jest dosyć otwarty, ale on w zasadzie wszystkie istotne wątki, domyka na tyle spójnie, że myślę, że ci, którzy nie będą zainteresowani dalszymi przygodami naszego wyszczekanego najemnika, spokojnie po tym czwartym tomie będą sobie tę opowieść mogli odpuścić. No i ja się tutaj nie będę rozgadywał, bo tak jak wspomniałem, nie mam za wiele do powiedzenia o tym komiksie, Myślę, że kolejny podcast raczej pewnie będzie takim trochę odstępstwem od normy, dlatego że Egmont jako Tom V wydał komiks, który się nazywa Deadpool: Wyzwanie Drakuli. Jest to komiks, który był taką grubszą, pozłożoną chyba z ośmiu zeszytów, jeżeli ja dobrze pamiętam odskocznią od tej głównej serii. Odskocznią i takim podprowadzeniem do tego prawdziwego tomu piątego i ja w sumie nie czytałem jeszcze tych dwóch kolejnych tomów, czyli Wyzwania Drakuli i tomu piątego, no zresztą tom piąty chyba wychodzi dopiero za dwa tygodnie i się zastanowię, czy po prostu omówić je razem, czy Wyzwanie Drakuli potraktować zupełnie osobno, bo wydaje mi się, że ten komiks właśnie tak autonomicznie może być czytany. No i ja nie przedłużam. Podsumowując jeszcze raz, trzeci tom przeczytajcie koniecznie, czwarty Całkiem przyzwoite zwieńczenie dotychczasowej drogi Deadpoola w ramach Marvel now. Ode mnie to dzisiaj. Tyle. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.